Dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego, w którym wespół z Michałem Oknichiem, mistry pop z, z pop popkulturowego. Czołem Michale. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Tak, już po tym głosie możecie się domyślić, o czym będziemy tak, rozmawiać. Rozgodnie. Powracamy raz z Nowym Rokiem do kolejnego, już dziesiątego tomu ukochanej serii Michała, czyli Avengers Najpotężniejsi Ziemscy Bohaterowie ze scenariuszem Jasona Arona. Rozumiem, że nowy rok, ale pewne rzeczy się nie zmieniły. Nie, nie zmieniły się. Jerry, oglądałeś kiedyś taki serial Mapet Show? Tak, tak, pamiętam oczywiście. I był, był w nim. Yy, pojawiali się w nim ta, tacy dwaj dziadkowie, którzy siedzieli na yy, balkonie tak, tak, wiadomo, na publiczności nie? i w bardzo nieprzyjemny sposób komentowali występy mapetów. I oni zawsze byli, zawsze byli częścią serialu w jednym odcinku yy, pod sam koniec, już pod koniec odcinka jeden dziadek mówi do drugiego to było okropne, a ten drugi do pierwszego masz rację, najgorsze na świecie i w końcu ten, ten pierwszy odpowiada, to co widzimy się w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu i ten drugi odpowiada, no jasne, oczywiście, że tak i myślę, że to jesteśmy my, Jerry jeśli chodzi o te serię. trochę tak jest, chociaż ja akurat w dniu dzisiejszym trochę będę miał chyba do powiedzenia lepszych rzeczy, ale to, to za chwilę najpierw, co się składa na ten dziesiąty tom Avengers, tutaj dostajemy zeszyty od 51 do 56 i tutaj odpowiada zastanawiać już Jason Arona za rysunki Juan, Juan Figueri i Javier Garon oni się tak dzielą pierwszy 51, 54, drugi 55 i 56 zeszyt nie to aby to jakoś się fundamentalnie tak naprawdę zmieniało no bo to też pogadamy za chwilę ja mam wrażenie, że te rysunki są dosyć spójne ale dodatkowo mamy tutaj dwa, dwie opowieści. Po pierwsze, na Dzień Dobry dostajemy Free Comic Book Day z 2021 roku zatytułowany Avengers Slash Hulk. Nie mam pojęcia, dlaczego Slash Hulk, bo tu chyba Halka w ogóle nie ma, ale to już nie pierwszy raz coś takiego tutaj dostajemy. I tu za rysunki odpawa, odpowiada Iban Coelho, a na końcu dostajemy coś, co akurat być może tu będziesz chwalił, czyli Avengers milion lat przed naszą Eron, zeszyt numer jeden, ze scenariuszem, czy raczej przepraszam, z rysunkami Keva Walkera, bo za scenariusz całościowo odpowiada Jason Aron. Dobra, ja nas krótko wprowadzę w fabułę. Ten pierwszy zeszyt, ten, ten w ramach Dnia Darmowego Komiksu, to jest coś, co ja mam wrażenie, oczywiście to się pewnie za te dwa tomy okaże, że to jest podbudowa do już ostatniej prostej w tej serii, dlatego że poznajemy jakąś taką wieżę Avengers na krańcu, Niczego, na krawędzi jakiejś czarnej dziury, gdzie tajemniczy Avengers Prime wysyła deadlocków w czas i przestrzeń, tak aby oni no, spróbowali zapobiec katastrofie czyli w skrócie działalności Mefisto i jego Mistrzów Zła. No i to jest w zasadzie, mówię, takie krótkie wprowadzenie. To jest prolog do całego Arku, który zajmuje tutaj mm. większą część tego tomu. Mm -hmm. I wydaje mi się właśnie, ta, tak jak powiedziałeś, że ten, to połamanie tego, znaczy i, i tytuł tego komiksu jest dziwny, bo to faktycznie tam Hulk jest prawie nieobecny, o ile w ogóle obecny. I tak naprawdę to jest po prostu wstęp do tego Arku. Mm -hmm. Więc... Y Wydaje mi się, że trudno jest o nim mówić w oddzieleniu od kolejnych zaszytów. Tak, no bo on nam w zasadzie wprowadza. Deadlocków, to już ten wątek też się tak naprawdę pojawiał w poprzednim komiksie, natomiast tutaj mamy trochę skontekstualizowane to wszystko, no bo wiemy, że za wszystkim stoi właśnie ten tajemniczy Avengers Prime, no i później to nas przenosi, tak jak mówisz, do głównego arku, który jest skonstruowany w dosyć specyficzny sposób przez większość tej opowieści, a mianowicie Mamy takie parowanie różnych bohaterów, bo to mamy bodajże Iron Ironmana i Phoenix, czyli w naszą Echo w ramach pierwszego teamu. W drugim teamie mamy kapitana Amerykę, Captain Marvel i naszą młodocianą Starbrand. Starbrand, tak, dokładnie. W końcu mamy także team-up Valkyrie z Namorem i z Czarną Panterą, czyli mamy takie no, dosyć powiedziałbym oryginalne na swój sposób połączenia, no i oni wszyscy potykają się z kolei z pewnym odłamem mistrzów zła, którzy atakują na całej linii właśnie naszych superbohaterów, w tym między innymi samą górę Avengers, no a nasza ekipa próbuje się obronić i uratować no, też tajemniczych deadlocków. No i Michale, jak Ci się podoba ta historia, ten podział właśnie na te podgrupki, to jak tutaj Aaron stara się, nie wiem, jakoś budować, ale czy, może, czy może nie, czy może to jest tylko moje wrażenie, podbudowywać te postaci dla odmiany, no i całą tę historię? Jak to oceniasz? To jest typowy Aron, czyli naprawdę fajny, ciekawy, potencjalnie dobry punkt wyjścia, czyli mamy te tych super multiwersalnych Avengers, który, którzy pilnują multiversum i yy, dowodzeni są przez tego Avengers Prime i którzy posługują się Deflockami yy, jako... To był Deflock, tak? Tak. To, mhm. to był, yy, właśnie różne wersje defloka tworzące tą armię Avengers, którzy latają po całym uniwersum i próbują, po całym multiwersum i próbują ostrzec różnych, różne grupy Avengers. To jest fajny pomysł, ale ten pomysł tutaj jest zrobiony po to, żeby Aaron mógł wsadzić Killmongera w zbroję Destroyera i porobić jeszcze inne tego typu rzeczy jak Green Goblin jako Ghost Rider, o ile dobrze pamiętam. Mhm. Więc to jest to, to, to jest. to jest typowy Aron. Ja tutaj nie mam za wiele dobrego do powiedzenia. Może można. Znaczy. Przy, z rzeczy, które y, przynajmniej próbował zrobić lepiej według mnie y, wyglądało to tak, że y, wydaje mi się, że. fajnie, wy, znaczy może nie, nie powiem fajnie, nie, nie pochwalę Arona, aż tak daleko się nie posunę, ale wydaje mi się, że. Y, były próby z jego strony, żeby zrobić coś ciekawego z właśnie z tą kwestią Tora i z kwestią jego dziedzictwa i z kwestią jego pośredniej relacji z Fenix i z bezpośredniej z Echo. Ale czy wypadło to ciekawie albo znacząco, to bym dyskutował. Ja ogólnie, tak jak powiedziałem, trochę będę miał lepszych rzeczy do powiedzenia o tym albumie, bo ja to już parokrotnie powtarzałem, no to jest dziesiąty album, więc już rozmawiamy o tej serii długo i uh -huh. ja mam wrażenie, że w swoich najlepszych momentach to jest dosyć bezpretensjonalna rozrywka i tutaj ten album na poziomie tej łódzki na mnie jakoś tam działał. To są proste patenty właśnie to, co mówisz. Ale to już widzieliśmy milion razy u Arona w tej serii. Tak, tak, ja wiem, ja wiem ale tutaj to mi działało, nie wiesz, ten Ghost Rider, e, Goblin e, Red Skull Venom, e, potyczka toraz ze swoim jakimś opętanym e, tajemniczymi mocami e, alterego z innego multiversum. To wszystko dla mnie na poziomie takim stricte rozrywkowym całkiem dobrze się sprawdzało. Plus jeszcze nie wiem dziecięcy Thanos na przykład i tego rodzaju motywy. To jest jakby ta pierwsza warstwa, druga warstwa ty wspominasz o tym wątku Tora i Echo i Phoenix, czyli no jakby wraca, czy, czy jakby kontynuowany jest, można powiedzieć, cały czas ten wątek, że Thor się dowiedział, że jakoby Phoenix jest jego prawdziwą matką, no i jest niepocieszony i, i przez to za bardzo nie chce współpracować z Echo, ale w ogóle mam wrażenie, że tutaj w końcu dostajemy trochę czegoś, czego mi brakuje całościowo w tej serii, czyli Właśnie, jakiegoś takiego rozwoju postaci, nie? że mamy próbę budowy postaci Tora i relacji z Echo. Mamy tutaj, właśnie Starbrand, czy rozwój Starbrand w zestawieniu z Kapitanem Ameryką. Pojawia się nam Namor, i w sumie nawet nie wiem, czy to nie jest najciekawszy ten team up dla mnie, też obok Tora z Echo, właśnie z Valkyrią, czyli no, ktoś, kto był w zasadzie przeciwnikiem naszych bohaterów teraz na swój sposób staje się ich pomocnikiem i wiesz, nie to, żeby to było jakoś specjalnie dobre, ale trochę czuję, że ta przeszłość, którą śledziliśmy przez te wiele, wiele tomów już tej serii, no to ona przynajmniej jest tutaj jakoś wykorzystywana i, i ma to jakoś znaczenie, także pod tym kątem całkiem nieźle mi się to czytało. Tak, ale to wiesz, dobry komiks w tym, w tym ranie Avengers Arona to nadal jest komiks w tym ranie Avengers Arona, więc nawet jeśli zgadzam się z częścią tej twojej obrony tej, tego arku, bo, bo masz rację, jest tu wiele rzeczy lepszych niż w poprzednich arkach to jednak dla mnie to cały czas nie trzyma się kupy kompletnie i bardzo trudno było mi czerpać jakąkolwiek przyjemność z lektury. No to jest niestety po prostu pokłośnie tego, że to co powtarzamy cały czas widać, że to jest wszystko podporządkowane jakiejś wielkiej intrydze z Mephisto w roli głównej no i ma to swoje pomysły, ale, ale no ja chyba nie jestem przekonany i ty podobnie właśnie do tej głównej głównej osi fabularnej i po prostu dlatego to wypada tu nie ma żadnej fabuły, sprawie, to jest nie? najgorsze ani nie ma żadnych zwrotów akcji nie ma żadnych bardziej złożonych planów, nie ma wiesz, sygnalizowania pewnych rzeczy, które potem powrócą. To jest po prostu jedno wydarzenie, które przechodzi w kolejne, które przechodzi w kolejne i potem cała historia się kończy. I to jest tyle, to jest cały Ran Arona. Tak, no i tutaj w ogóle ten, ten tom jest dosyć dziwnie skonstruowany, bo tak jak mówię, tu czuć, że to jest pewna podbudowa pod ostatnią prostą, no bo mamy no swoisty, swoisty dziwny team up, ale też mamy w końcu odparcie Mistrzów Zła w pewien sposób i przejęcie Detloka jednego, czy raczej tego, co z niego pozostało. I dostajemy później zeszyty 55 i 56, które są w zasadzie takimi mniejszymi historiami. Tak, bo ja zeszyt 55 to zatytułowane Noc Pantery, świt jastrzębia koncentruje się wokół tego Batmana z tej amerykańskiej Ligi Sprawiedliwości. Tak, jak ja się śmieję, no przepraszam, musiałem. On się tak z Batmanem kojarzy, że to znaczy, jest... Prostu... Ale to jest, bo y, Szwadron był właśnie budowany po to, żeby y, mieć taką drużynę, która będzie odpowiednikiem y, Ligi Sprawiedliwości ale żeby Marvel nie musiał płacić DC za licencję, jeśli będą chcieli zrobić crossover. Tak. No i tutaj ten zeszedł jest o tyle interesujący, że po tych wydarzeniach z tego w zasadzie no spin-offa, czyli tego Heroes Reborn, wiemy, że właśnie ta liga, ona się na swój sposób rozpadła po tym, jak się dowiedzieli, że w zasadzie byli manipulowani, no i akurat Nightwing, nie, to on się jak on się nazywa? Nighthook? Teraz Night, tak. Night, nie, nie pamiętam. Nie, Nightwing to jest DCA. No właśnie tam, faktycznie oni, ta, oni tak mi się. No zdecydowanie jest to pewien, tak, no. pewien huf sobny, jeśli chodzi o superbohaterów, często czyni rzeczy bardzo dezorientującymi. Tak, no ale mamy tutaj właśnie tego istniejącego Batmana, który próbuje niejako odkupić winę i to, co okazuje się suma summarum dosyć ciekawym potencjalnie ruchem, to jest o, Nighthawk znalazłem w końcu, to okazuje się, że on jest na pewnym polowaniu także na popleczników Mephisto i tym samym staje się w myśl zasady, mój, mój, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, staje się też człowiekiem czy członkiem de, de facto ostatecznie Avengers, którzy no, zbierają właśnie taką no, wyjątkowo niedopasowaną grupę, która ma stawić czoło czoło Mephisto. Jak oceniasz ten zeszyt? Podobało ci się to w ogóle, te, te, ten motyw? Znaczy, wiesz co, sama idea, żeby wciągnąć Ned Hawka w Avengers jest potencjalnie ciekawa, ale widząc, kto to pisze, to ja mam poważne wątpliwości, czy cokolwiek będzie z tego, czy przerodzi się to w jakąkolwiek interesującą, czy znaczącą historię. Więc e, sam komiks ok, ale no, wiadomo. Tak, no ja rozumiem obawy, ale e, no, na razie e, ost jestem ostrożnie zainteresowany, że się tak wyrażę, no bo tak jak mówię, to, to, to że tutaj mamy Namora i Night Nighthawka e, między innymi, to wydaje mi się całkiem interesujący patentem i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. A na koniec, zanim przejdziemy do prehistorycznych Avengers, mamy zeszyt 56, zatytułowany Historia, czy Saga o Jane. No i tutaj z kolei mamy opowieść osnutą wokół tego, że tutaj nasza Walkiria jest podmiotem kuszenia przez Mephisto, jakimś swoim idyllicznym życiem u boku Tora, kiedy ona w zasadzie nie jest ani Valkyrią, ani potężną Thor, tylko jest Tradwife z Asgardu. No i też znów kolejny, kolejny taki zeszyt, który jest trochę oderwany od całości. Podobał Ci, podobał ci się ten koncept i to, co tutaj dostajemy? Szczerze, wierzę, to była całkiem sympatyczna, zamknięta historia, co prawda, ona nie miała większego sensu w kontekście tego albumu, ale nie, ma, nie mam zamiaru za, jej za to krytykować. Jeśli była spoko, jeśli mi się przyjemnie czytało, to ja, ja, ja, ja jej wystawiam plusika, bo to było, to, to było w porządku. To było pozbawione jakichkolwiek konsekwencji, to była taka side story. Nie jestem nawet pewien, czy kanoniczna w stosunku do całej serii, ale, ale, ale spoko. Dla mnie było ok. Czy mi się wydaje, że kanoniczna? Pewnie tak, no bo tutaj w sumie mamy taki element krótki, dalszego rozwoju postaci Jane Foster właśnie jako walkiri ale w kontekście tego, co widzieliśmy w całej serii o Potężnej Thor, no bo ja się tak śmieję, że to jest kuszenie na zasadzie Tradwife z Asgardu, mm. ale tutaj jest w zasadzie taki fajny kontekst całości, że sama Jane się zastanawia, czy co było tak naprawdę tym przedmiotem kuszenia, czy życie u boku Tora, czy może jej funkcjonowanie nie jako Walkiria, tylko właśnie jaka, jako potężna Torii, ta tęsknota za tym, kim była, kiedy to ona dzierżyła Mjolnira, ja, ja to bardziej nawet nie tyle się zastanawiam, wiesz, na ile to jest kanoniczne, mówię. Kanoniczne pewnie jest, tylko y, czy coś z tym Arons robi? <grym> Odpowiemy za nas, że pewnie nie, niestety. Y, no ale, ale wydaje mi się, że samo pytanie było ciekawe i, i też wydaje mi się, że sama historyjka całkiem spoko. Sporo jest chyba tego typu w tym Ranie Avengers, takich one-shotów, że bohater albo bohaterka jest wrzucona w jakiś taki y, kompletnie... Y, Oddzielony od kontekstu, oddzieloną od kontekstu historię i wtedy jej charakter jest testowany. I wydaje mi się, czy, czy nie jest to taki pomniejszy motyw przewodni tej serii? Pewnie tak, wiesz, być może to jest po prostu pokłosie tego, na co też narzekamy, że Aaron nie pisze drużyny że po prostu właśnie on tak. Tu, tu mamy serię Avengers, ale, ale oni są wszyscy plus minus obok siebie, nie? To tylko mhm. momentami gdzieś tam daje, nie wiem, nam zbudować czy pokazać jakieś relacje pomiędzy, nie wiem, jakimiś postaciami. I być może to jest właśnie trochę jako próba nadrabiania w ten sposób charakterów postaci, czy, czy pokazania jakichś kontekstów i motywacji dla nich, których brakuje w kontekście całej drużyny. Być może to, to tak ja bym to czytał, nie, na przykład. No, prawdopodobnie. No dobra, no to przejdźmy sobie do Avengers prehistorycznych, czyli chyba twojej ulubionej części tej całej serii. No i tutaj z kolei mamy w zasadzie powrót do, do tego, co, też co było eksplorowane na początku tego albumu, czyli do wątku macierzyństwa Phoenix, jeżeli chodzi o, o to, że jest właśnie matką Tora. No i jak ci się podobała ta historia, no bo ona jest w sumie, ja mam wrażenie, pewnym zwieńczeniem nawet Tak, tych tak Mamy mamy ma taką energię takiego finału, takiej serii w serii? O prehistorycznych Avengers, i mi się, zastanawiam się na ile Aron napisał tę historię właśnie po to, żeby jeszcze mocniej podkręcić i uprawomocnić ten, ten swój retcon, jeśli chodzi o y, ojcostwo, znaczy o macierzyństwo, o to, kto y, skąd się wziął Thor, więc y, y, czy ja. Sama historia, właśnie jestem taki trochę rozarty, bo nie lubię tego Redconu z jednej strony, a z drugiej strony lubię prehistorycznych Avengers, a z trzeciej strony tutaj prehistorycznych Avengers za wiele nie ma, bo wszystko jest skupione na tym Redconie, więc mam bardzo mieszane uczucia. Mam takie, okej, okay, to jest ten setting i ci bohaterowie, których lubię, więc będę trochę łagodniejszy, ale to nie powiem, żeby mnie ta historia jakoś specjalnie zachwyciła. Ja mam wrażenie, że tutaj to po prostu kończymy de facto dyskusję o tym, czy to jest retcon, czy nie, bo już wiemy w tym momencie jednoznacznie to, co podejrzewaliśmy po poprzednim tomie i dyskusja aktora z matką, że de facto tu nie ma żadnego redconu, nie? tylko to jest trochę... No... To, to, to trochę zrobił Aaron, mam wrażenie to co zrobił w swoich Star Warsach, kiedy się pojawiała Sana Staros i, i wychodziła ze statku i mówiła do Hana Solo e, e, drogi mężu i na to Leia robiła opad szczęki i wszyscy e, przez e, pewien czas do kolejnego zeszytu się zastanawiali jak to jest, że Han Solo ma żonę, a później się okazało, że to tam żadna żona, tylko wiesz kiedyś udawali małżeństwo pod jakiś skok, no i tutaj ja mam wrażenie, że to jest taki trochę retcon, nie? Phoenix... Retkon retkonu. Tak, że... tak, tak, że po prostu Phoenix powiedziała tak, jestem twoją matką, a tu widzimy, że no, jest jego matką, no bo można powiedzieć, że przyczyniła się do tego, że yy, przeżył, jako niemowlę, ale, ale de facto, no to to matką jest tylko symbolicznie, o tak najkrócej yy, rzeczy mówiąc, yy. nie? Właśnie, ale, ale, ale to też, skoro Aron zrobił ten redcon i skoro zrobił cały, cały ark charakterologiczny dla Tora, że który musi to przepracować i się z tym pogodzić, i skoro to nawet to wypłynęło na, na inne serie. Chodźmy na serię Tora Donego Catesa, którą też omawiamy. I, i, teraz, i teraz to odwraca. W, w, wiem, że wypadam tu na takiego fana, którego trudno zadowolić, bo krytykuje Redcon, a potem gdy ten Redcon jest odwrócony, to krytykuje odwrócenie Redconu, ale to jest, to jest oznaka bardzo według mnie słabego scenopisarstwa, albo przynajmniej bardzo słabej redakcji scenopisarstwa ze strony Marvela. Mhm. A co mówię, mi się wydaje, że po prostu to jest, to jest trochę tak, że to był taki pomysł na, wiesz, trochę podpalenie internetów, nie? No bo część panów komiksu bardzo jest przywiązana do Jakieś, nie mogliby podpalić karonu. internety po prostu pisaniem dobrej serii, takiej naprawdę wybitnej, z, która wychodzi regularnie i która ma dobry scenariusz. Wiem, wiem. W, w, Jesteś idealistą. Tak Michale. <laughs> nie sądziłem, to nie. ale, ale przymawiam przecież Ciebie idealizm nie, w tym ale, momencie. No, ale, ale z drugiej strony taki Invincible, który nie, nie jest nawet bohaterem Marvela ani DC. Teraz jest przecież jednym z najpopularniejszych superbohaterów w ogóle. No tak, tak, ja rozumiem, ale to, to mówię, to tak, nie jest tak, tak że nie, ja to. Nie, ja, ja, ja się tylko tak troszkę z tobą droczę, bo wiem, że to, to, to tak nie działa i nigdy no do, nie będzie działało. Do, do, dokładnie. No ja, ja absolutnie nie bronię tego, bo mówię, ja to bardziej widzę wręcz jako taką cyniczną trochę zagrywkę, nie, że e, po prostu podkręcamy zainteresowanie w taki sposób, a, mm -hmm. a z drugiej strony całość jest tak napisana, żeby właśnie no, nikogo nie zrazić, nie, że teoretycznie mamy mamy retkon, no, ale mamy to tak poprowadzone, że. Że, że każdy może się z tym czuć suma summarum dobrze. No, znów, ja jestem ciekaw, czy gdzieś to jeszcze będzie wracać. Mam wrażenie, że nie, bo przecież ten album to w zasadzie nam pokazuje, że Thor chyba też to już przepracował. Mm -hmm. Tak jak mówisz, też to było już widoczne, że w zasadzie to już jest raczej temat zamknięty, więc wydaje mi się, że ten element historii nam tak naprawdę odpada już na tym etapie. Nie? Tak, zdecydowanie. No, no, to powiedz jeszcze o ilustracjach. No, bo mamy teoretycznie tutaj czworo rysowników. Jak oceniasz warstwę wizualną tego tomu? Ten główny ark jest takim najbardziej standardowym, współczesnym Marvelem, jaki można sobie wyobrazić. Czyli taki odrobinkę kreskówkowy, ale generalnie realistyczny, z wyrazistymi, nasyconymi kolorami, z taką bardzo dynamiczną, z dynamicznym układem kadrów. To, to, to jest po prostu taka standard Marvela. Ta seria, znaczy ta, ta kończąca historia, kończąca tom historia, nie o prehistorycznych Avengers, ona jest odrobinkę tak bardziej malarsko, tak bardziej wystylizowana Aha. i to, to mi troszkę lepiej podeszło. Więc tutaj generalnie czwórka z plusem, ten plus za tę ostatnią serię, znaczy za ten, ten ostatni zeszyt. Ja tak trochę celowo powiedziałem, że mamy tutaj dużo tych rysowników, ale ja ci powiem, że naprawdę te pierwsze zeszyty i ten, ta mhm. historia z tego Dnia Darmowego Komiksu i później te, te kolejne zeszyty głównej serii, no to one nieby tam się rysownicy zmieniają, ale dla mnie też wszystko bardzo Tak, się, zla, no tak się zlewa ten styl. Ale, ale to... Nie, nie, bo są dwie szkoły, że są ludzie, którzy twierdzą, że seria powinna być super, spójnie rysowana, nawet jeśli jest kilku rysowników, to powinni się trzymać jednego, jednych ram estetycznych. Jest inna szkoła, która mówi, że każdy rysownik powinien robić swoje i dzięki temu seria cały czas pozostaje atrakcyjna i ja jestem tak pośrodku tych dwóch wrażliwości. Uważam, że powinien być jakiś taki pion estetyczny, ale też na przykład jak pojawi się jakaś okazja typu retrospekcja albo jakaś poboczna historia, to warto dać rysownikom okazję, żeby się wyszaleli w jakimś swoim indywidualnym stylu. Tak, no i ja uważam, że to też koloryści czasem mogą nadawać. Mhm. Koloryści, od, od nich bardzo dużo zależy. I tutaj akurat jest tak, że... no jest tak, że oni się trochę zazębiają pomiędzy rysownikami, ale, no, tak jak mówię, no, ogólnie dla mnie cała ta główna historia, opowieść, spokon no, taki uśredniony Marvel. A tak jak mówisz, no, to co robi Kev Walker przy tych prehistorycznych Avengers, to jest jakby zupełnie inna kreska, taka nieco, nieco malarska, w zupełnie innym tonie i też zupełnie inaczej pokolorowana na pewno to było interesujące i coś co się wybija i pewnie zapamiętamy, szczególnie na tle tych dosyć standardowych rysunków mm -hmm. no to cóż, jak ocenia? całościowo spotkanie z, dziesiąty, z dziesiątym tomem jak ten bokser, jak, jak ten bokser na, ringu, na ringu, który po raz dziesiąty dostał lewy <laughs> sierpowy i, i już się słania no, Ale trochę się nie, nie dziwię do końca tego meczu. Tak, nie, już. Y, y, nawet widzisz ta metafora bokserska, ma chyba sporo sensu, bo to 12 rund chyba też jest w boksie. Tak mi się wydaje, coś standardowo, albo mogę mhm. się mylić. E, no więc przed nami dwa ostatnie y, z, te, albumy, i wydaje mi się, że to już y, naprawdę aha, w ostatnią w ogóle, fazę. I, no, I zobaczymy, co tam nam Aaron zaproponuje na wielki, na wielki finał. I mam nadzieję, że dostaniemy te albumy już szybko, bo tu Mando nam pisał prywatnie, że w ostatnim filmiku Egmont zapowiadał, że planują przyspieszyć wydatnie wydawanie Malware Fresh w tym roku, więc spodziewam się, że może to też zaowocować tym, że z Avengersami ostatecznie się zakończymy, czy rozstaniemy się dosyć szybko. No ale tej i tak jest melodia przyszłości. No oby, bo w tym tomie chyba y, nie ma jeszcze zapowiedzi kolejnego. Nie, To jest nie. dość ciekawe. No nic, no dobra, no ale y, o, to, o to będziemy się martwić w przyszłości. Ale mamy za to zapowiedź, która już się śmiałem, że to cię na pewno zainteresuje, bo Hulk? mamy zapowiedź Donego Catesa, także, także to jest na pewno coś, co już warto gdzieś tam sobie w kalendarzu zaznaczyć. A no cóż, Michale, za dzisiejszą rozmowę dziękuję ci bardzo. A to również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Tak, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.